pacjentka, dziękuję bardzo a teraz pokaż to ramię oświadczyła uzdrowicielka stanowczo nie kłóciłabym się z nią, podsunęła Dora leczenie nie zawsze musi być bezbolesne, a ona czasami staje się strasznie perfidna kiedy się zirytuje nie błaznuj dziecko, nie błaznuj odpowiedziała jej jemioła i pokiwała palcem podeszła bliżej do miodożerki widząc, że ta wcale nie rwie się do współpracy — Powiem Sergiejowi, że właśnie rozsądna — przestrzegła Dora. Może nie znały się dobrze, ale wiedziała o słabym punkcie Nataszy. Ta z jękiem bólu zsunęła z siebie kurtkę. Próbowała unieść rękę, by zdjąć koszulkę, ale zupełnie ją to przerosło. Jemiała, sięgnęła po nożyczki chirurgiczne i przecięła bawełnę. Delikatnie, lecz stanowczo naciskała ciało i kości, pomrukując coś z niezadowoleniem. Następnie zakrzątnęła się przy przeszklonej szafce z eliksirami i sprzętem medycznym. Po chwili ustawiła ramię i dłoń na Nataszy blisko ciała, po czym obandażowała jej tors i bark, by utrzymać je w tej pozycji. Wypij to powiedziała, podając jej dwa kieliszki mętnych, burozielonkawych i niemiłosiernie śmierdzących wywarów. – Co to? – zapytała Natasza nieufnie. – Jedno przyspieszy gojenie, drugie uśmierzy ból. – Nie chcę, nie masz pojęcia, jak będzie bolało przyspieszone gojenie skarbie – powiedziała uzdrowicielka. – A gdy Natasza się skrzywiła – dodała – ale za dwa dni będziesz miała sprawne ramię. To wystarczyło, gdy miodożerka wypiła tuszkiem oba eliksiry. Odbiło jej się bajorem. Gdy ból wróci, kolejna dawka, powiedziała jemioła i podała do malutką buteleczkę. Nie więcej niż łyżka na raz, nie częściej niż co sześć godzin. Nie może prowadzić. Nie wiem, jak się leczy jej rodzaj, czy ma gorączkę, czy zapada w śpiączkę na kilka dni, czy nie kontroluje przemiany. Tak czy owak, nie powinna być sama. Spokojnie, będę miała na nią oko, zanim jej brat z hukiem wpadnie do miasta. Hotel muszę, wymamrotała Natasza, ale reszta zdania uleciała, zanim zdążyła ją wypowiedzieć. Próbowała potrząsnąć głową, która nagle wypełniła się ciepłą mgłą. Usta przestały jej słuchać, mówiła coś, ale brzmiało to jak bełkot. – Chodź, sprawdzimy, czy Penelopa nas jeszcze pamięta – powiedziała Dora i obiła miodożerkę, pozwalając jej wesprzeć się na swoim ramieniu. Asystent jemioły pomógł jej zanieść zmienną do samochodu, ale gdy dojechały do hotelu Nowy Petersburg, została z ciężarem sama. Tym sposobem odkryła, że miodożery, choć niewysokie, są nabite i cholernie, cholernie ciężkie. Boj hotelowy obserwował jej wysiłki z zainteresowaniem – ale nie śpieszył z pomocą. Natasza spała jak dziecko. To znaczy, budziła się często z płaczem i wściekle głodna. Pierwsze przebudzenie było dość przerażające i Dora ledwie uniknęła pożarcia. Uratowały ją batoniki, które znalazła w plecaku Nataszy. Natychmiast zamówiła na zapas tonę żarcia z menu hotelowego i była gotowa na rzucanie jedzenia w wygłodzoną miodożerkę. Nie wiedziała, czy koszmary są częścią procesu zdrowienia jej rodzaju, czy Natasza tak właśnie sypia. Rozpoznała tylko imię siostry wykrzykiwane w przepoconą poduszkę. Po sześciu godzinach podała jej kolejną dawkę leku. Nakłoniła do wypicia sporej szklanki wody i pomogła dotrzeć do łazienki. Ledwie ją odprowadziła z powrotem do łóżka, dziewczyna znów spała jak kamień. Dora przysunęła sobie fotel bliżej wezgłowia, by mieć oko na pacjentkę i zabrała się do czytania książki znalezionej w plecaku Nataszy. Romans paranormalny. <śmiech> Niemniej słodki od batoników. Tak zastał ją Siergiej. Oczy mu pociemniały, gdy zobaczył siostrę nieruchomą i bladą jak prześcieradło. Nie bój żaby, jest dobrze. Jemiała ją poskładała. Powiedziała szybko namiestniczka. To tylko skutek uboczny eliksiru uzdrawiającego. <śmiech> Wiesz, co się dokładnie stało? Zapytał. Plus, minus. Dziewczyna przeżyła. Jemioła ją uzdrawia. Gdyby nie Natasza, nie byłoby jej wśród żywych. Skinął głową, wciąż nabuzowany. Co ze sprawcą? Zapytała niezobowiązująco. Załatwione. Sprawdziłem też adres, który miał w dokumentach. Żadnych ofiar w piwnicy. Można zamknąć sprawę. Nigdy nie była moja, więc nie muszę niczego zamykać. Dobrze, że dziewczyny wyszły z tego cało. Wstała z fotela. Jedzenie masz tam. Kiwnęła na wózek zastawiony pojemnikami. Następnie podała Siergiejowi lekarstwo i wyjaśniła dawkowanie. Byłoby dobrze, gdyby przed wyjazdem z miasta zajrzała do jemioły na kontrolę. Dzięki, powiedział cicho. Nie ma sprawy. Uśmiechnęła się i poklepała go po plecach, po czym skierowała się do wyjścia. Dziwna kobieta, pomyślał. Chyba niecałkiem poczytalna. Ale w porządku. Natasza walczyła, ale nie mogła otrząsnąć się ze snu. Wynurzała się tylko na chwilę, wyszarpywana na jawę przez głód, który rozrywał jej trzewia, jakby nie jadła od tygodnia. Dopiero nad ranem ocknęła się nieco bardziej przytomna. Zmęczona jak cholera, ale ból i łaknienie nie były stępione. Prawie odległe. Dora zniknęła Jej miejsce zajął Siergiej Kimał na fotelu ze stopami na krawędzi łóżka Musiał wyczuć, że nie śpi Może usłyszał, że się poruszyła Bo nagle otworzył oczy Co z dziewczyną? Zapytała cicho Żyje. Ocknęła się szybciej niż ty Trochę nadwyrężyłam rękę Nic wielkiego Skłamała Patrzył tym rentgenowskim wzrokiem starszego brata Co się właściwie stało? Jak się w to wpakowałaś? Zapytał cicho. Westchnęła. Sama się zastanawiam. Myślę, że znalazłam się w złym miejscu w złym czasie. Albo w dobrym miejscu w idealnym czasie. Zależy jak na to patrzeć. Zatrzymałam się na parkingu w lesie, żeby się wysikać. A on pojawił się tam z półnagą dziewczyną w bagażniku. Raczej nie po to, by ją zabrać na grzyby. Myślę, że chciał się pozbyć świadka. A może zobaczył we mnie kolejną ofiarę? Zapolował na mnie, zastawił pułapkę przebijając oponę 911 na stacji benzynowej, a potem dopadł mnie, gdy znaleźliśmy się sami na zadupiu. Przeniczył się, powiedział z satysfakcją Siergiej. Był cwany. Gdybym nie była miodożerką, gdybym nie miała starszego brata, który nauczył mnie tego i owego, ledwie wyrosłam z pieluch. Pochlebstwo daleko cię nie zaprowadzi, burknął. Zwykle prowadzi dokładnie tam, gdzie chce – uśmiechnęła się do niego figlarnie. Jestem twarda, Siergiej. Nie tak łatwo mnie zabić. Wolałbym, żebyś tego nie testowała tak intensywnie, westchnął. I tak testuje to w mniejszym stopniu niż ty. Siergiej nie miał na to odpowiedzi. Myślę, że zostanę tu na trochę, odezwała się Natasza po chwili. Tu, czyli w hotelu? Upewnił się. Tu, czyli w Tornie. Podoba mi się to miasto. Patrz, pasujemy tu. Nie muszę udawać, że jestem człowiekiem. Siergiej przytaknął. Podrzucę jestniczce CV. Może jej się przyda ktoś taki jak ja. dodała. Siergiej westchnął głęboko. No co? To nie jest metropolia. Skąd pomysł, że w Berlinie byłabym bezpieczniejsza? Byłabyś bezpieczniejsza w banku zauważył. Siergiej, nudziłam się tam. Jak Mops. – No tak. – Będziesz mnie odwiedzał między zleceniami? – zapytała cicho. – To tak nie działa, mała. Odparł, a ona zapadła się w poduszkę. – Jeśli ciebie nie ma w Berlinie, to, to po co mam tam siedzieć? – Nasza baza jest tam, gdzie ty. Berlin, Thorn, Kalkuta. – Bez znaczenia. – Znajdę coś z dwiema sypialniami – powiedziała z ulgą, a potem zasłoniła twarz poduszką i spod niej zapytała. Widziałeś już Porsche? Najpierw przyszedłem do ciebie. To nie moja wina! Staranował nas. Nie staranowałby, gdyby auto stało w garażu, a dziewczyna skończyłaby w lesie. Nie musiała dodawać, jak Saszka. Wiedziała, że oboje pomyśleli o tym samym. Po kolejnej dawce eliksiru zasnęła, ale już spokojnie. Z Jergiej odetchnął. Najgorsze minęło. Teraz mógł się zmierzyć z tym, co spotkało jego drugą dziecinkę. Prawie się popłakał. Na szczęście wyglądało na to, że pojedyncza interwencja mechanika wystarczy. Zadzwonił do Dory. Odebrała natychmiast, choć było przed siódmą. Ta baba chyba nigdy nie śpi, pomyślał. Wygląda na to, że zostajemy na dłużej. Masz z tym problem? Zapytał. Na razie żadnego. To dobre miasto do życia. I robota się znajdzie? Dodała. Na to liczymy. Y jeszcze jedno. Y znasz jakiegoś wilka z naprawdę dobrym węchem? Znajdzie się? Czemu pytasz? Mam kawałek lasu do przeszukania. Warto by się przejść z nosem przy ziemi, kiedy Natasza dojdzie do siebie. Daj znać kiedy i gdzie. Odpowiedziała i się rozłączyła. Natasza obudziła się wściekle głodna, ale ból był tylko odległym wspomnieniem. Ramie działało lepiej niż przed spotkaniem z kutafonem w mercu. Wysunęła pazury i wsunęła je bez przeszkód. To miasto miało na nią dobry wpływ i w ogóle nie czuła nudy, ani odrobinki. Aneta Jadowska, pisarka seryjna, wielbicielka kryminalistyki i popkultury, autorka, która wraz z hardą hordą zawładnęła polską fantastyką, a teraz podbija inne gatunki, swobodnie łącząc kryminał, powieść obyczajową, opowiadanie i realizm magiczny. Powołuje do życia silne i wyraziste postaci. Stwarza alternatywne miasta wypełnione magią. Nieustannie knuje intrygi, przyprawiające jej bohaterów o zawroty głowy. Tworzy literaturę uniwersalną, w której pokolenia czytelniczek i czytelników, niezależnie od daty urodzenia, odnajdują świetny humor, momenty wzruszenia i rozrywkę na najwyższym poziomie. Jeden z najciekawszych kobiecych głosów w polskiej literaturze. Autorka książkowych serii Heksalogia o Dorze Wilk, Trylogia Szamańska, Trylogia Nikity, Kroniki Tornu, Kroniki Sąsiedzkie, Klan Koźlaków, Karstki z Ustki, Trylogii Franka i Finki, Gracje z Ustki, a także wielu opowiadań, innymi tych w antologiach, Inne Światy, Harda Horda, Harde Baśnie, Inne Nieba, Cztery Pory Magii, Cztery Żywioły Magii i Komiksu, Przygody Małego Duchołapa. Należy do hardej hordy grupy zrzeszającej kilkanaście pisarek fantastyki. Czytała Vanessa Alexander. Rzeczy, które wie o tobie fryzjerka. Zaczęło się od rozmowy z przyjaciółką o tym, że są zawody najwyższego zaufania, które o dziwo nie mają klauzuli poufności – a przecież czasami łatwiej zrzucić tajemnicę z dna serca w fotelu fryzjerskim niż u terapeuty, o konfesjonale nawet nie wspominając. A jednak, o ile terapeuta nie może zdradzić tajemnic, nawet w sądzie, to fryzjerka nie ma żadnych prawnych ograniczeń. Nawet taka abnegatka jak ja ma swoją ulubioną fryzjerkę, panią Świetłanę. Wolę poczekać na termin u niej niż ryzykować z kimś nowym. Bo zmiana fryzjera to zawsze trudna decyzja wyrastająca z głębokiego rozczarowania, a nie pokusy nowości. Z tych refleksji wyrosło opowiadanie. Oczywiście nie mogło zabraknąć Kati. Raz, z jej grzywką i fryzurą ma z pewnością bliższą relację z fryzjerką niż Dora kiedykolwiek miała, a dwa, choć to nie nekromancja, to jednak jej pole ekspertyzy. Katia znacznie lepiej rozumie implikacje niepojawienia się na umówioną wizytę, gdy masz fryzurę pixi z fioletową farbą na siwych włosach. A ja przy okazji mogłam zastanowić się nad tym, jak wymierza się sprawiedliwość tym mieszkańcom Tornu, którzy nie mają magii i nie podlegają pod zwierzchnictwo któregoś z członków starszyzny. Katia była moją przyjaciółką od 15 lat i tylko dlatego regularnie wybaczała jej trzy grzechy, które popełniała z szokującą konsekwencją. Po pierwsze, o świcie była świeża, śliczna i pełna energii. Ja, jak przystało na sowę, o tak drastycznej porze ledwie funkcjonowałam. Po drugie, wpadała do mnie o świcie, no dobrze, po dziewiątej, ale jeśli kładziesz się do łóżka po czwartej, to równie dobrze mógł być świt i oczekiwała, że będę natychmiast gotowa do działania. Przed kawą, przed śniadaniem, przed porannym wrzaskiem pod prysznicem. Po trzecie, potrafiła walić w drzwi tak głośno, że i bez swojej nekromackiej magii obudziłaby zmarłego. No dalej, skarbie, ubieraj się! Umówiłam nas z kimś i mamy dwadzieścia minut, żeby dotrzeć na miejsce i nie okryć się hańbą spóźnienia powiedziała, gdy ledwo półprzytomna otworzyła jej drzwi. Nie ma opcji. Dziesięć minut potrwa samo zrobienie kawy, mruknęłam. Nie będzie domowej kawy, rzuciła bluźnierstwo. Ale nim zdążyłam parsknąć śmiechem, dodała. Stawiam podwójną, ze spionionym mlekiem, syropem pumpkin spice i czym tam sobie zażyczysz. Jeśli zdążymy. Przymknęłam powieki. Na co czekasz? Zapytała po kilku sekundach. Zastanawiam się. Wiesz, że twój mózg nie działa za dobrze bez kawy. Zdaj się na mój. To świetny plan. Tylko musisz się ubrać, bo potrzebuje cię w całej twojej namiestniczej chwale, a piżamka świąteczna trochę burzy wizerunek. Choć przyznaję, że jest urocza. Te pingwinki! Trajkotała, popychając mnie łagodnie w stronę sypialni. Równie dobrze mogłam się poddać. Była tak okropnie energiczna i zdeterminowana – a ja wciąż walczyłam o strzępy motywacji do życia. To miał być mój dzień wolny, wiesz? Burknęłam. Mimo to poszłam się ubrać. Przez ostatnie tygodnie próbowałam wyśledzić typa, który włamywał się do domów pod miastem. Miał nieznośnie skuteczny modus operandi. Wchodził po północy, gdy większość ludzi była w łóżkach, wyłączał alarm, wiązał i kneblował właścicieli, po czym wynosił wszystkie kosztowności. A cztery dni temu awansował złamywacza na zabójcę Pech chciał, że właściciel jednego z domów chorował na serce Związany i zakneblowany, zestresowany do granic możliwości dostał zawału Tymczasem dupek jak gdyby nigdy nic obrobił mu chatę i nawet na odchodne nie wezwał pomocy Przyłapanie go na gorącym uczynku podczas kolejnej roboty kosztowało mnie sporo zerwanych nocy, ale było warto przed świtem już siedział za kratkami i jęczał o naruszaniu jego swobód osobistych oraz obrazie uczuć prawie religijnych. Wierzył bowiem, że jako zmienny lis, włamując się, podążał pisaną mu ścieżką i wypełniał swoje życiowe powołanie. – Dora ruchy! Znowu zamarłaś w pół kroku! – zniecierpliwiła się stojąca w progu sypialni Katia. – No już! – Warknęłam i wyciągnęłam z szuflady świeżą bieliznę, a z szafy parę dżinsów i bluzę Zamknęłam się w łazience, by nie dyszała mi w kark i szybko przebrałam się z piżamy Lepiej niech ta kawa będzie tego warta! Zawołałam przez drzwi Jeśli wyjdziemy stąd w ciągu najbliższych trzech minut, dorzucę śniadanie! Wrzasnęła Ha! Hm, nie wywiniesz się! Powiedziałam wychodząc z łazienki Zapomniałam, że nie robisz makijażu Zażartowała, ale wzięła mnie pod rękę i prawie zawlokła w stronę drzwi wyjściowych Hola, buty! zaprotestowałam Tupała, gdy wiązałam sznurówki glanów Powiesz mi, z kim właściwie mamy się spotkać? zapytałam Ciekawość sprawi, że będziesz szybciej przebierać nóżkami Stwierdziła brutalnie Kawiarnia była tu od niedawna Kilka miesięcy temu w tym miejscu działała dość parszywa restauracja, którą omijał każdy, kto zjadł tam choć raz. Gdy w końcu padła, przez dwa miesiące lokal stał pusty, aż ruszył nowy biznes. Wciąż jednak nie miałam okazji, by go przetestować. Ledwie przekroczyłam próg, a już byłam pełna optymizmu. W powietrzu unosił się niebiański zapach kawy, cynamonu i jakiejś lekko pikantnej mieszanki przypraw. Katia rozejrzała się i powiedziała – Dobra, jesteśmy dwie minuty przed czasem, idealnie Zamawiaj, ja płacę Złożyłam więc zamówienie, zastanawiając się, kim jest nasz tajemniczy rozmówca Czekałam przy stoliku, aż baristka wywoła moje imię, gdy do kawiarni wpadła kobieta po czterdziestce Drobna, szczupła i ogniście ruda Przywodziła mi na myśl Rybę McIntyre I albo była już po kawie, albo należała do tego samego kultu porannej energii co Katia Moja przyjaciółka uśmiechnęła się na jej widok i przywołała ją ręką do stolika. Dora, poznaj Nadię, artystkę z prawdziwego zdarzenia, która potrzebuje twojej pomocy. Artystka? Rzuciłam zachęcająco. Katia przesadza. Jestem tylko fryzjerką, powiedziała speszona. Tylko fryzjerką mogłabym być ja. Ty jesteś boginią nożyczek królową farby i cesarzową głębokiego odżywiania. To ona od lat odpowiada za moją grzywkę, zachwalała Katia. Jej grzywka była małym dziełem sztuki. Zawsze idealnej długości, trzy milimetry nad ciemnymi brwiami, perfekcyjnie ułożona, bez wicherków czy przyklepania. Dora jest namiestniczką, o której ci mówiłam. Jest godna zaufania i na pewno nie zlekceważy twoich obaw, dodała Katia. Nadiu, skoro obie pracujemy w zawodach najwyższego zaufania, może po prostu powiesz mi, o co chodzi. Zaproponowałam, bo bez kofeiny skończył mi się zasób uprzejmości, albo jeszcze nie otworzył się sejf z dzisiejszą ich porcją. Zanim Nadia się odezwała, do stolika podeszła kelnerka z zamówieniem. Upiłam pierwszy zbawienny łyk kawy i humor odrobinę mi się poprawił. Mocna, ale nie kwaśna, o świetnie wyważonych proporcjach słodyczy, mocy, mleka i przypraw. Nadia przyjrzała mi się uważnie, po czym westchnęła, jakby uznała, że co jej tam Równie dobrze może zacząć Natalia Zażycka. Myślę, że zaginęła i że jeśli ja tego nie zgłoszę, nikt tego nie zrobi Jej mąż wydaje się kompletnie niezainteresowany tematem Kim jest dla pani zaginiona? Członkiem rodziny? Zapytałam Klientką Miała umówione strzyżenie i farbowanie dwadzieścia dni temu nie pojawiła się, nie zadzwoniła, nie umówiła nowego terminu. To kompletnie do niej niepodobne. Może po prostu się rozmyśliła? Zapytałam. Ma pixi, fiolet na siwych, wytłumaczyła Nadia z naciskiem. To powinno mi coś powiedzieć? Fryzjerka przewróciła oczami i zerknęła na katję, która przystąpiła do wyjaśnień. Mówiła takim tonem, jakby klarowała mi największe oczywistości. To wymagająca fryzura i kolor. Potrzebują regularnego strzyżenia i farbowania, inaczej na głowie szybko zapanuje chaos. O tydzień da się przeciągnąć. Po dwóch zostaje czapka. Trzy tygodnie to ciężka choroba, depresja albo inna katastrofa. Może zmieniła fryzjera? Drążyłam. Po jedenastu latach Brwi nadi wystrzeliły w górę. I znów to Katia wyjaśniła mi, jak to działa. Zmieniasz po jednej, góra dwóch wizytach, jeśli coś ci nie gra Jedenaście lat to zaufanie, z którym się nie igra Prędzej zmienisz męża niż fryzjerkę, która przez ponad dekadę co miesiąc cię strzyże i farbuje ci włosy, zawsze idealnie Niczego nie musisz tłumaczyć, bo doskonale wie, czego chcesz Zero ryzyka, zero niepewności Masz na głowie dokładnie to, czego oczekujesz Od ilu lat Nadia przycina ci grzywkę? Od ośmiu. I nie planuje zmiany w najbliższej dekadzie. Odparła natychmiast. Zresztą wiedziałabym, gdyby Natalia chciała zmienić fryzjerkę. Dopowiedziała Nadia. Nie zaklepywałaby terminów na rok do przodu, w każdy pierwszy piątek miesiąca, jak dobra katoliczka regularnie chodząca do spowiedzi. Może to przez wciąż zbyt małą dawkę kofeiny, ale przekonały mnie. Próbowałaś do niej dzwonić? Ma odłączony telefon Nie odpowiada na wiadomości na Messengerze ani na sms Coś jest nie tak Upiłam spory łyk kawy Musiałam przyznać, że nie wyglądało to dobrze Dobra, rozejrzę się Pogadam z jej mężem Znasz adres? No przecież, że znam Czesałam ją przed jej ślubem Czyli wasz związek dosłownie trwał dłużej niż jej małżeństwo Skinęła głową I prędzej jego wystawiłaby za próg niż mnie On się puścił rok temu Obiecywał poprawę i dostał ostatnią szansę Był na warunkowym A to ona ma kasę w tym związku Dobra, od niego zacznę Powiedziałam spokojnie, dopijając kawę Jeśli Natalia Zażycka naprawdę zaginęła Statystyki nie wróżyły jej mężowi nic dobrego Zjedz cynamonkę, zanim do niego pójdziesz. Lepiej, żebyś nie zaczynała od warczenia, powiedziała Katia. Nie warczę na ludzi, przynajmniej nie bez powodu. Dodałam, mimo to wgryzłam się w ciastko, które miało być moim dzisiejszym śniadaniem. Sęk w tym, że głód jest wystarczającym powodem. Kawa to w twoim przypadku połowa sukcesu, westchnęła moja przyjaciółka. Jeśli jestem taka straszna przed kawą i jedzeniem, skąd w tobie dość odwagi, by mnie budzić waleniem w drzwi, zanim w zasięgu ręki będę mieć jedno czy drugie? Zapytałam przeżuwając. Żyję na tykającej bombie. Adrenaliną płucze zęby. Nadia pokręciła głową. Może opowiesz kilka dowcipów i sam się przyzna do zabójstwa. Byle nie było bisów. Podsunęła. Trudna widownia. Mruknęłam, wpychając resztę cynamonki do ust Dom Natalii Zarzyckiej był ładny, zadbany i otoczony starannie zaprojektowaną roślinnością Osiedle z lat dziewięćdziesiątych wyglądało schludnie Działki były spore, a domy wystarczająco różnorodne, by nie wyglądały jak kopiuj i wklej z katalogu dewelopera Przed posesją stał srebrny sedan, góra pięcioletni Wysiadłam z auta i przeszłam przez ulicę przed południem facet mógł być w pracy, ale chciałam spróbować szczęścia. Zadzwoniłam do drzwi i nasłuchiwałam. Najwyraźniej miałam fart, bo po chwili usłyszałam kroki. Zgrzytnął zamek i w progu stanął mężczyzna po czterdziestce. Mniej więcej mojego wzrostu, szczupły, nie licząc brzucha wypychającego wełniany sweter. Przystojny w ten gładki sposób podstarzałego wikarego, który przymila się do starszych pani i wyciąga datki na tacę. Miał ciemne włosy, jasno oczy i zęby dowodzące, że albo wygrał w genetycznej ruletce, albo rodziców było stać na ortodontę. Pan Zarzycki? Szukam pańskiej żony, powiedziałam. Kim pani jest? Zapytał z lekką nutą agresji w głosie. Wyciągnęłam odznakę. Namiestniczka tego pięknego miasta. Muszę porozmawiać z panią Natalią. Czemu? Sprawa służbowa. Jaka sprawa? Nie mogę powiedzieć, to wciąż otwarte postępowanie. Nie może pani z nią porozmawiać, powiedział z irytacją. Może wejdziemy do środka i omówimy ten brak możliwości? Zaproponowałam. Podświadomie przesunął się tak, by zasłonić widok na wnętrze domu. Stałam przed nim milcząca i nieugięta. Czekałam, aż zacznie gadać. Ludzie źle znoszą ciszę, zwłaszcza jeśli mają coś na sumieniu Po minucie zrozumiał, że nigdzie się nie wybieram, a moja stopa mało subtelnie blokuje drzwi Zrobił krok do przodu, zmuszając mnie do cofnięcia się, po czym zamknął drzwi za sobą Naprawdę nie chciał mnie w środku Żona wyjechała! Do Kalisza, sprawy rodzinne, pogrzeb babci, zamykanie gospodarstwa i cała ta urzędowa papierologia, to potrwa Czyli nie wie pan, kiedy wróci? Nie wiem Za tydzień, za miesiąc? Ile trzeba? Gdzie się zatrzymała? Naprawdę muszę się z nią skontaktować U siostry Nie znam adresu ani numeru telefonu A wie pan może, dlaczego nie odbiera, kiedy się do niej dzwoni? Wzruszył ramionami Jest w żałobie Rzucił mało przekonująco ma pan z nią stały kontakt? Co kilka dni. Nie jesteśmy zrośnięci biodrami. Moja żona jest dorosła i wie, gdzie mnie znaleźć. Pokiwałam głową. Świetnie. Zostawię panu moją wizytówkę. Gdyby dzwoniła, proszę przekazać, że naprawdę muszę z nią porozmawiać. To może potrwać. Nie szkodzi. Sprawa, którą mam, nie przeterminuje się za tydzień. Bardzo mi zależy na kontakcie. Wolałabym nie wciągać w to kaliskiej policji, ale jeśli nie będzie innego wyjścia, zrobię to. Dodałam, wywierając mało subtelny nacisk. Przekażę jej. Odparł sucho i cofnął się do domu, zamykając mi drzwi przed nosem. O tak, panie Zarzycki. Właśnie tak trafia się na szczyt listy podejrzanych. Miałam jeszcze jeden adres do sprawdzenia. Miejsce pracy Natalii Zarzyckiej. Nieduży, elegancki salon kosmetyczny, którego właścicielką była i w którym, według informacji od Nadi, pracowały trzy inne kobiety. Miałam nadzieję, że będą bardziej rozmowne niż jej mąż. Wkroczyłam w przestrzeń kojącej bieli i łagodnego turkusu. W powietrzu unosił się jeden z tych przyjemnych zapachów kojarzących się z czystością i spokojem, które producenci świec nazywają świeża pościel albo przytulna bawełna z lekką owocową nutą. Pomieszczenie było spore, podzielone na małą poczekalnię z turkusową kanapą, szklanym stolikiem i wieszakiem na płaszcze po prawej oraz duży kontuar rejestracji na wprost i stację manikiurzystki po lewej. Drzwi z oszronionymi szklanymi panelami prowadziły w głąb królestwa. Przy recepcji kręciły się dwie kobiety przed trzydziestką, śliczne, w turkusowych kombinezonach przypominających eleganckie uniformy pielęgniarskie. Trzecia, drobna blondynka o przyjaznej twarzy, rozmawiała przez telefon i notowała coś w terminarzu. Gdy weszłam, nad drzwiami zadźwięczał dyskretny dzwoneczek, a dwie pracownice spojrzały w moją stronę z uśmiechem. Najwyraźniej nie wyglądałam na osobę, która przyszła zrobić sobie paznokcie czy głębokie oczyszczanie twarzy, bo uśmiechy kobiet lekko zbladły, a w oczach pojawił się cień niepokoju. Wyjaśniło się to chwilę później, gdy wyższa z nich, z ciemnymi włosami zebranymi w wysoki kucyk, wyszła mi naprzeciw i powiedziała – Pani jest namiestniczką, prawda? Jestem pewna, że panią rozpoznaje. – Owszem, Dora Wilk – wyciągnęłam rękę. Uścisnęła ją ostrożnie. – Olga – przedstawiła się – namiestnik nigdy nie przynosi dobrych wieści. Coś się stało Natalii, prawda? Druga z kobiet podeszła bliżej, ale zatrzymała się tuż za Olgą, jakby to ona była najodważniejsza lub została wyznaczona na przedstawicielkę. Możemy usiąść? Zapytałam. Skinęły zgodnie głowami i Olga wskazała na kanapę. Marta! Pani jest namiestniczką! Chodzi o Natalię! Zawołała recepcjonistkę, która właśnie skończyła rozmowę. To Amelia. Przedstawiła trzecią z pracownic. Chwilę później cała trójka siedziała na kanapie, a ja na krzesełku na kółkach, które Marta przyturlała z zakontuaru. Tak, chodzi o panią Natalię, ale nie wiem, czy coś się jej stało. Jej znajoma zawiadomiła mnie, że mogło dojść do zaginięcia, bo nie ma z nią kontaktu. Postanowiłam się rozejrzeć. Może to nic, może naprawdę jest w Kaliszu na pogrzebie i to tylko nieporozumienie, powiedziałam. Która znajoma? Zapytała Olga, mrużąc oczy. Nie widziałam powodu, by to ukrywać. Potrzebowałam ich współpracy. Nadia, jej fryzjerka. Natalia nie pojawiła się na umówionej wizycie. Odparłam. Nie zadzwoniła, nie przełożyła spotkania, nie umówiła nowego terminu. Pokręciłam głową, a Olga zwróciła się do koleżanek. Mówiłam wam, że coś jest nie tak. Od początku coś mi nie pasowało. Mówiłaś, przyznała Marta. Amelia też przytaknęła. Możecie mnie wprowadzić w temat? Poprosiłam. Olga pochyliła się w moją stronę, opierając łokcie na kolanach. Musi pani wiedzieć, Natalia to świetna kobieta. I szefowa też. My naprawdę jesteśmy blisko. To nie jest bezosobowa firma. Spędzamy razem większość dni i rozmawiamy. Mamy swoje przyzwyczajenia i schematy. Gdybym nie mogła przyjść do pracy, dajmy na to przez chorobę czy wypadek losowy, napisałabym o tym na naszym grupowym czacie i zadzwoniłabym do Marty, żeby obdzwoniła umówione klientki. Pozostałe pokiwały głowami. Tak to działa. Wszystkie tak robimy. Natalia też. Przez sześć lat, odkąd tu pracuję, Natalia tylko dwa razy nie pojawiła się w pracy i zawsze uprzedzała o tym przez telefon – Potem dzwoniła jeszcze w ciągu dnia, żeby się upewnić, czy wszystko gra. Ten salon to jej dziecko i oczko w głowie. I mam uwierzyć, że nagle wypada jej coś tak pilnego, że nie dzwoni, nie pisze na grupie, tylko wysyła suchego maila na firmowe konto, w którym informuje, że nie pojawi się w pracy przez czas nieokreślony z powodu pilnych spraw rodzinnych? To tak bardzo nie w jej stylu, że brak mi słów, dodała Emelia prędzej uwierzę, że jest martwa, niż w to, że nagle przestała trzymać rękę na pulsie. Nie mówię, że jest...